Wakacje w hotelu pod dachem czy w jakimś plenerze? To zależy od pogody. Dzień dobry, Sebastian Karpil-Bułecka. Zapraszam wszystkich do słuchania Radia 9 Lubin. Ja Mówi Teres Mieleczek, zapraszam do słuchania Radia 9 Lubin. Cześć, mój ekstraszczyk Piraw, słuchacie Radia 9 Lubin. Witam serdecznie, nazywam się Andrzej Hirany, i zapraszam do słuchania internetowego Radio Lubin.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 Podcast Radio 9 Lubin, audycja numer 209. Przed mikrofonem Darek oraz Adam. Pogoda już nam się trochę psuje. Wakacje się skończyły. Pierwszy dzwonek już za nami, oczywiście dzwonek szkolny, studenci jeszcze mają miesiąc wolnego, chociaż niektórzy mają w tym miesiącu we wrześniu poprawki, co niektórzy jeszcze muszą poczekać do października. Ja natomiast w ostatni weekend skorzystałem jeszcze z ostatnich tutaj promieni słonecznych i ładnej pogody. Wybrałem się pieszo dookoła Lubina, a o tym opowiem już za chwilę. Zapraszamy do słuchania. Hej, it's Angie B, hostess of the ChillCast on Podshow.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 Adam wspomniał na początku, że oczywiście wakacje jeszcze trwają. Wakacje z dziewiątką podcastową jak najbardziej, dlatego nie dziwcie się, że jeszcze taki początek audycji na samym początku e, dzisiejszego podcastu się pojawił. Co prawda wrzesień, ale m, lato z dziewiątką trochę plenerowe trwa do końca miesiąca września. Adam, w miniony weekend e, skorzystałeś, jak wspomniałeś, z promieni słonecznych. Powiedz dokładnie, o co chodzi. Dokładnie Uczestniczyłem w, można powiedzieć, w czwartym maratonie pieszo i rowerem dookoła Lubina. Jak już wspomniałem, jest to wydanie numer 4. Chodzi o to, że Stowarzyszenie Turystyki Pieszej Wędrowiec zorganizowało taki można powiedzieć spędzanie wolnego czasu w ten sposób i niektórzy mieli różne dystanse do pokonania niektórzy mieli 100 km 50, ja poszedłem na 26 więc był to mój pierwszy raz udało mi się przejść cało i naprawdę polecam wszystkim jest to taka forma dość fajna, rekreacyjna i przede wszystkim chodzi tutaj o, o ruch, bo ruch to zdrowy. No i oczywiście masz taki suwenir, może trochę słychać, to jest medal. Jesteś posiadaczem medalu właśnie czwartego maratonu pieszo i rowerem dookoła Lubina 2013. Zdjęcie możecie zobaczyć na blogu podcastu, ale przyszedłeś dzisiaj do studia dziewiątki również z mapką. Dokładnie tak, każdy dostawał oczywiście medal, czy to było miejsce pierwsze, czy ostatnie. Liczyło się, liczył się fakt i, i to, że dana osoba przeszła etap, bo tutaj tak naprawdę nie chodzi o, o rywalizację, tylko o to, aby przejść dany e, szlak e, i dobrze się bawić jak również e, to co wspomniałeś e, mam przy sobie e, mapę i numer startowy 213 numer startowy, to, dokładnie tak każdy z nas tak naprawdę był wywoływany e, z imienia, nazwiska e, przy starcie i, i przy mecie e, jest to jest takie fajne uczucie, bo e, można powiedzieć, że każdy z nas był wyróżniony w tym momencie nie? E, i e, Zaczynaliśmy takimi etapami, ponieważ grupowo wyjeżdżaliśmy busem w stronę Karczowisk i tam rozpoczęliśmy nasz marsz. Niektórzy biegli, niektórzy byli na rowerach. Ja zacząłem w sobotę, a ci, którzy już szli na 100 km zaczynali od piątku. Szli przez całą noc. Nawet niektórych spotkaliśmy po drodze. Ludzie naprawdę zmęczeni. To takie można było zaobserwować w nich już takie wyczerpanie fizyczne, ale jeszcze dalej szli, czy, czy jechali na rowerach. Pier, pierwsze osoby z samego rana w sobotę dotarły na metę, a niektórzy jeszcze dalej przez całą sobotę towarzyszyli również nam tutaj w podbojach tych terenów dookoła Lubina. Tak jak wspomniałem, zaczęliśmy od Karczowisk. Tutaj tak naprawdę liczyło się, w jakim czasie tą naszą trasę przebędziemy, czy to, czy to będzie... 5 czy 10 godzin to jest tak naprawdę nieważne to, co wspomniałem na, na, na początku. Nie liczy się tutaj rywalizacja. Co najważniejsze, były również różne ciekawe miejsca, o których opowiem już e, za chwilę. E, a teraz zapraszamy na piosenkę. I couldn't stop my head from spinning I love you now As I loved you then I think I thought that I saw you again Yesterday I decided was wrong You said our love was a cold, dark prison I was the chain you dragged around town Now days are dark the smiles are cold oczywiście z serwisu muzykawej na licencji Creative Commons, ponownie Adam. O czwartym maratonie pieszo i rowerem dookoła Lubina pokonałeś 26, wspomniałeś kilometrów, a co niektórzy nawet ponad 100. 26 kilometrów, z, z tym, że dwa razy zabłądziliśmy, musieliśmy się cofać. GPS-ów nie było? Ogólnie trasy były oznaczone, tylko myśmy źle poszliśmy, ponieważ te trasy, które przechodziliśmy, również miały oznaczenia leśniczych. Tutaj akurat powiedziano nam, żebyśmy się kierowali czerwonym szlakiem, który był zaznaczony na drzewach, ale również były gdzieś tam tabliczki, to, to co wspomniałem, gdzie e, szlaki e, również są m, tworzone przez leśniczych i to nas e, częściowo zmyliło, bo e, już e, kierowaliśmy się w dobrym kierunku, nagle musieliśmy zboczyć w stronę chrustnika, i okazało się, że to nie ta strona, Musieliśmy się wracać, no i to tak można powiedzieć, że z kilometr, nie, z kilometr dodatkowej drogi. Co ważne, no krajobrazy są przepiękne, jak można było pójść tym szlakiem, można było zaobserwować wiele rodzajów bujnej roślinności, Krzaki, różnego rodzaju drzewa. E, Gdzie nawet e, zwierzyna leśna e, i różnego rodzaju strumyczki, pola, e, łąki. E, te, tego tak naprawdę na co dzień człowiekowi brakuje, a e, ma się wrażenie, że jest się z dala od e, takiej e, szarej, e, miastowej codzienności. Stąd to było fajne, takie ciekawe przeżycie. No i przede wszystkim poznanie ciekawych ludzi, bo to nie tylko... Maratończycy, że tak powiem, osoby, które często uczestniczą w takich, w takich rodzajach zawodach, ale również wiele osób z, z rodzinami, z dziećmi. Najmłodszy uczestnik miał raptem 10 lat, a najstarszy 77. Wiele osób uczestniczyło również w, w innych takich wędrówkach pierwszych, nie tylko w, w kraju, ale chociażby w Skandynawii. Dużo osób było też spoza Lubina, chociażby z Leszna, Wrocławia, Łodzić, Tarnowa lub Poznania. Stąd z roku na rok zainteresowanie tego typu wędrówką pierwszą no, jest coraz bardziej popularne. To, co wspomniałem, Przeszliśmy od Karczowisk, poprzez niedaleko Chrusnika byliśmy na wzniesieniu tak zwanym Piotruś, jest to 173 metry nad poziomem morza. Tak się wydawało, że dziś się wchodzi pod, trochę pod górkę i okazuje się, że będąc już na miejscu, nawet nie wiedziałem, że akurat mamy zdobyte jakieś, mamy zdobyte jakieś wzniesienie. E, następną górą e, to była góra Wędrowca 203 metry nad poziomem morza e, za każdym razem podbijaliśmy e, nasze e, mapy e, na, na, na dowód e, który przedstawialiśmy na mecie że e, rzeczywiście byliśmy w tych miejscach to co wspomniałem, Chrustnik, Góra Sosnowa, Gorzyca, przechodziliśmy przez Krzeczyn Mały obok krzeczna Wielkiego, można powiedzieć dookoła Lubina, ale tak naprawdę to taki był łuk i w kierunku nasz kraj górny odbijaliśmy w prawo na oborę i tak naprawdę kończyliśmy naszą podróż od strony Ustronia. A my nie kończymy i wracamy po piosence kolejnej w podcastowej dziewiątce. Dzisiaj dookoła Lubina pieszo chodzimy. Those <mum> That's only the light I can feel my hands Suddenly time is gone Your lips have reached my more A flight through the universe This cannot be true Got my heart on a rocket. 7 godzin i 11 minut, to Adam ma czas w trakcie tej wędrówki pieszej, ale oczywiście mówił, że to z tym zabłądzeniem oczywiście. Tak, Niektórzy... Żeby nie było, że Adamowi kondycja spada. Kondycja mi oczywiście nie siadła. Chociaż powiem, że jeszcze muszę trochę poćwiczyć, bo, bo tak jak wspomniałem, mój pierwszy taki wypad. Dwa razy uczestniczyłem w pierwszej pielgrzymce Legnickiej do Częstochowy. No, ale tutaj jeżeli chodzi o ten te pieszo dookoła Lubina, to Stwierdzam, że nie było aż jakichś takich dłuższych przerw, i po prostu jak się wyruszyło, tak ze startu na metę, powędrowałem gdzieś w okolicach godziny 18.30, a wyruszyliśmy 11.15, stąd. Ponad 7 godzin. Niektórzy czasowo oczywiście mieli ponad 5, ponad 4 godziny. Ale tak jak wspomniałem, no nie liczy się tutaj, czy kto zajął pierwsze miejsce, czy kto zajął ostatnie. Bo, bo chodzi o, o to, żeby wyjść z domu, ruszyć, coś zadziałać i, i również w jak, jakiś tam stopniu kontakt z przyrodą. I ukończyć oczywiście ten marsz, no bo to przynosi satysfakcję przynosi dużą satysfakcję, chociaż nie czułem już stóp. Kąpiel, jak przyszedłem do, do domu, to była normalnie zbawienna. Podsumowując, oczywiście te pierwsze Kalu Lubina, które zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Turystyki Pierwszej Wędrowiec z Lubina, to nie jest jakieś ich pierwsze przedsięwzięcie, pomimo, że to była właśnie czwarta edycja. Oni organizują wiele takich, że tak powiem, wypadów, na różne szlaki górskie czy za granicę. Tak naprawdę więcej szczegółów można się dowiedzieć na ich oficjalnej stronie wwwstp Dużo osób przyjeżdża spoza Lubina, gdyż w innych miejscowościach nie jest to tak rozpowszechnione. Link do Stowarzyszenia Turystyki Pieszej znajdziecie na stronie bloga podcastu w komentarzu do dzisiejszej audycji. Tak na marginesie. A przyjemności jest bardzo dużo. Zachęcamy do wędrowek, wędrówek pierwszych. Na dzisiaj, Adam, chyba to wszystko. Zapraszamy do wędrowania. W przyszłym roku będzie również marsz dookoła Lubina? No oczywiście, a tak się zastanawiam, czy nawet nie wziąć 50. Kilometrów? Myślę, że na klatę... Dam a może 100? 100. Mam, jestem y, osobą, która w nocy niestety śpi, stąd no taka jest moja zasada. Niestety, no. niestety Adam w nocy śpi jak zapewne większość słuchaczy dziewiątki, chociaż niektórzy zapewne nawet po godzinie dwudziestej północy pierwszej czy drugiej słuchają audycji chociażby ze względu na różnice czasowe, bo słuchacze dziewiątki mieszkają i, i słuchają dziewiątki nie tylko w Polsce. Y, w 209 audycji to wszystko, co przygotowaliśmy dla Was, w sumie przygotował Adam. Zmęczenie duże do dziś, czy, czy wybrałbyś się w najbliższych dniach na równie długi spacer? Nie było żadnego praktycznie zmęczenia, oprócz tego, że po dwóch dniach odczuwam lekkie zakwasy, ale ponoć na zakwasy dobre jest piwko. I tym pozytywnym akcentem kończymy 209 audycję. Zapraszamy do numeru 210 za najbliższe dwa tygodnie. Do usłyszenia i cześć. Do usłyszenia.